Minęła na tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Marza Nagodon i Andrzej Kocjan. Europa powinna wzmocnić wspólną obronę. Apelował o to na szczycie Unii na Cyprze, m.in. premier Tusk. Putin w Miami, na szczycie G20 chętnie widziałby go prezydent USA Donald Trump. Jest reakcja Kremla. Jedynka świętuje stulecie istnienia. Za chwilę specjalne wydanie Gwiazdo Zbioru Jedynki, piosenki naszego radia. Wezwania do wzmocnienia europejskiej obrony padły na unijnym szczycie na Cyprze. Premier Donald Tusk był jednym z przywódców, którzy apelowali o wzięcie większej odpowiedzialności za obronę. Szef polskiego rządu podkreślał przy tym, że to nie może być konkurencja dla NATO.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 Polskie myśliwce F-16 przechwyciły nad Bałtykiem dwa wielozadaniowe rosyjskie samoloty bojowe Su-30. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rosyjskie maszyny wykonywały loty w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez złożonego planu oraz z wyłączonymi transponderami. Były szef agencji wywiadu, pułkownik Andrzej Derlatka w rozmowie z Polskim Radiem 24 ocenił, że tego typu incydenty mogą być testem reakcji polskich i natowskich sił.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 Pułkownik Derlatka dodał, że podobne zdarzenia wpisują się w zwiększoną rosyjską aktywność wojskową w rejonie Morza Bałtyckiego. Władimir Putin może, ale nie musi pojechać na szczyt G20 w Miami, oświadczył rzecznik Kremla. Stany Zjednoczone zamierzają zaprosić Putina na szczyt G20, który odbędzie się w grudniu na Florydzie. Departament Stanu oświadczył, że Donald Trump wyraźnie dał do zrozumienia, iż Rosja jest mile widziana na wszystkich spotkaniach G20. Według urzędników administracji formalne zaproszenia nie zostały jeszcze wysłane, ale Rosja zostanie zaproszona zarówno na spotkania ministerialne, jak i szczyt przywódców. Gdyby przyjechał, byłoby to prawdopodobnie bardzo pomocne, powiedział Donald Trump o ewentualnej wizycie Putina w Miami. Rosja nie uczestniczy w szczytach G20 od 2019 roku. Najpierw z powodu pandemii, a następnie w związku z inwazją na Ukrainę i nakazem aresztowania Putina, wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Kierowca zatrzymany po wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka w prokuraturze, gdzie ma być przesłuchany. Czynności z jego udziałem opóźniły badania lekarskie. Przed przesłuchaniem śledczy chcieli ustalić, czy przyczyną wypadku mogło być jego zasłabnięcie lub zaśnięcie. Jego auto było sprawne, nie było śladów hamowania. Poseł Litewka zginął wczoraj. W wypadku został potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Są wstępne wyniki sekcji jego zwłok, mówi Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Sekcja zwłok wykazała przede wszystkim obrażenia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 Znamy nominowanych do nagród dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory. Kapituła konkursu wskazała nazwiska autorów najlepszych materiałów w sześciu kategoriach. Na przykład w kategorii Live Dziennikarski Roku nominowany jest Jan Oleński z Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia za relację na żywo z zatrzymania Zbigniewa Ziobry. Laureatów poznamy 12 maja podczas uroczystej gali. I jeszcze zaproszenie dla naszych słuchaczy. Za chwilę na antenie radiowej jedynki audycja specjalna z okazji stulecia programu pierwszego Polskiego Radia. Wśród Wśród gości zbioru Jedynki m.in. Izabela Trojanowska, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Andrzej Dąbrowski, Andrzej Piaseczny i Wojciech Gąsowski. Zabrzmią piosenki naszego radia, czyli znane polskie przeboje. Spotkanie poprowadzą Martyna Podolska i Paweł Sztampka. Zapraszamy. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. A teraz wiadomości sportowe Tomasz Kowalczyk. Zamieszanie wokół zonda krypto i powiązania tej afery z polskim sportem zatacza coraz szersze kręgi. Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki spotkał się z przedstawicielami związków sportowych, by uzgodnić wspólne stanowisko wobec działań pko chroniące wizerunek polskich sportowców. Na miejscu był Rafał Bała. Wzywamy prezesa Radosława Piesiewicza do niezwłocznego złożenia dymisji spełnionej funkcji. Mówił czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski. Trudno jednak spodziewać się odzewu ze strony szefa PKO-lu, który niedawno zapowiedział, że nie zamierza się podawać do dymisji, a za rok znów będzie kandydował. I choć na Stadionie Narodowym zjawiło się ponad 60 przedstawicieli związków, to wciąż nie daje to większości we władzach Polskiego Komitetu, który ma swój statut broniący niezależności. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz, Czuję, że w rozmowach z pkol nie jest traktowane podmiotowo. To my tworzymy Polski Komitet Olimpijski i to my powinniśmy mieć największe prawa do tego, co możemy robić, a czego nie. Po tym spotkaniu mam nadzieję, że w końcu zaczniemy coś działać. Do tego potrzebne jest zwołanie zarządu, później walnego zgromadzenia, a tu na razie więcej zwolenników prezesa Piesiewicza. Cała ta sytuacja to zagrożenie dla polskiej kandydatury na organizatora igrzysk, podkreśla olimpijczyk Adam Korol. Jeżeli dalej będzie to wszystko tak wyglądało, jak wygląda, nie ma szans, żeby w ogóle rozmawiać o igrzyskach olimpijskich i jedno jest pewne na zamieszaniu wokół Pekolu zarówno finansowym politycznym jak i wizerunkowym traci przede wszystkim polski sport w Kielcach koniec pewnej epoki. Trener Tałant Dujszebajew po 12 latach odszedł z występującej w Superlidze piłkarzy ręcznych Industrii. 57-letni trener złożył dymisję, która została przyjęta. Industria pod wodzą Dujszebajewa triumfowała m.in. w Lidze Mistrzów w 2016 roku oraz wywalczyła 10 tytułów Mistrza Polski. A w piłkarskiej ekstraklasie rozpoczął się pierwszy mecz 30. kolejki. Zagłębie Lubin remisuje z Brugbetem Termaliką po 5 minutach, a dziś jeszcze spotkanie Jagiellonii z Górnikiem. To o 20.30. Pogoda. W nocy na wschodzie kraju możliwe słabe opady deszczu, a na północy mgły. Przegruntowe przemrozki do minus dwóch stopni na północnym wschodzie, a na przeważającym obszarze kraju od plus trzech do 6 stopni, na zachodzie i południu Polski do 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Klimat. Dobra jest jakość powietrza. W całej Polsce około 40% krajowej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W zlewniach Górnej Warty i Górnej Noteci utrzymuje się susza hydrologiczna. Na niemal całym obszarze kraju, z wyjątkiem zachodnich regionów, wysokie zagrożenie pożarowe, a na Mazowszu i Lubelszczyźnie bardzo wysokie. Jedynka Polskie Radio. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Gwiazdozbiór Jedynki. Witamy państwa w studiu Władysława Szpilmana. Pierwszy program Polskiego Radia ma już 100 lat. Wszystko się zgadza, bo wiemy, Władysław Szpilman to przecież jeden z najważniejszych twórców muzycznych twórców radia. Witamy państwa na jubileuszowym spotkaniu. Jedynka ma 100 lat. Kiedy to wszystko się zaczynało, nie było jeszcze tak cudownego sprzętu, jakim dzisiaj dysponujemy. Byli tylko wspaniali ludzie i o tych ludziach chcielibyśmy Państwu również dziś poopowiadać. Był, to co najważniejsze w radiu, głos i był czasami fortepian. Jeszcze nie było oczywiście orkiestr, ani nie było tego całego wielkiego sztafarzu, którym dysponujemy dzisiaj, ale ten głos i ta muzyka była pierwsza i może najważniejsza. Wszystko się zmienia, świat się zmienia, radio się zmienia, ale to wciąż jest przecież najważniejsze, czyli i głos, i fortepian. Zatem na rozpoczęcie naszego jubileuszowego spotkania i głos, i fortepian. Głos. Alicja Majewska. I fortepian. Włodzimierz Korcz. Znaczy, ja jestem powiedzieć, szczęśliwą posiadaczką w swoim repertuarze piosenki, którą Artur Andrus wraz z Włodzimierzem Korczem napisali w hołdzie dwóm wybitnym artystom, którzy mają ogromne zasługi, jeśli chodzi o Polskie Radio. Chodząc wieczorem po nowym świecie, słysząc w kawiarni, co się tam gra? Pomyślał człowiek, że w internecie wezwanie takie da. Panie Wasowski, Panie Przybora. Chyba już wracać pora, najwyższa pora, najwyższy czas. Bardzo brakuje tu Was, Panie Przybora, Panie Wasowski. Wróćcie z krainy troski, Najwyższa pora. Najwyższy czas, bardzo brakuje tu was. Proste wezwanie, a treści tyle, że w butonierce rozkwita kwiat. Szczera tęsknota za tamtym stylem i wdziękiem z tamtych lat.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 Kiedy szarzeje dokoła kraj Dodaliby nam trochę otuchy Panowie starsi dwaj Blasku dodałyby ich kuplety Byłoby mądrze i zabawniej Kina, teatry i kabarety Znów zachwycałyby jak dawniej Więc chodząc nocą po ulicach Zadajmy sobie taki trud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 Co brakuje tu. Wielkie brawa Alicja Majewska, Włodzimierz czy na rozpoczęcie naszego jubileuszowego spotkania. Bardzo, bardzo dziękujemy. A radio, radio to informacje, to newsy, to publicystyka, to sport. Teatr, literatura. Oczywiście te wszystkie elementy są bardzo ważne, ale dla nas to chyba muzyka. Muzyka i piosenka stały się motywem przewodnim i tego dzisiejszego spotkania i są takim jednym z ważniejszych elementów historii radia i współczesności. Bo piosenki naszego radia, naszej jedynki, to przecież piosenki naszego życia. Martyna Podolska, dobry wieczór. Paweł Sztąpkę, bardzo mi miło. Jak Państwo zastanawiają się, jak wygląda historia radia, to właśnie siedzi koło mnie. Historia radia i legenda tak było, to wielki, wielki zaszczyt być razem tutaj z moim ojcem radiowym. To nam przypadło dzisiaj w udziale, powitać Państwa w stulecie jedynki. Państwa tutaj, w studiu Szpilmana, ale także Państwa przed odbiornikami. Są z nami wspaniali goście, których witamy bardzo serdecznie i których namówiliśmy na garść wspomnień. To rozpoczynamy od naszych gości na scenie. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz już Państwo usłyszeli naszych wybitnych gości. Izabela Trojanowska. Andrzej Piaseczny. Wojciech Gąsowski i Andrzej Dąbrowski. Proszę państwa, ale to jeszcze nie wszystko. W pierwszym rzędzie siedzą i uśmiechają się do nas Darek Kozakiewicz i Łukasz Drapała wczoraj i dziś zespołu Perfekt. Ale są z nami oczywiście Jan Młynarski. Maria Szabłowska. Grzegorz Wasowski z żoną Moniką Makowską-Wasowską. Jest również Kot Przybora, którego witam bardzo serdecznie. Marek Dudkiewicz. Z żoną Joanną Dark i Zbyszek Krajewski. Radio to, to? No właśnie. Prosimy Państwa na początek, abyście dokończyli pewne zdanie. Dla, czym dla Państwa jest radio? Dla Ciebie radio? Radio to przede wszystkim możliwość spotkań z Państwem. Ale przede wszystkim możliwość wysłuchiwania opowieści i poznawania właśnie tych doświadczeń, uczenie się z nich. A dla ciebie, Pawle? No to jest kawałek, to dłuższy, mocniejszy kawałek mojego całego życia. Moja rodzina w ogóle uważa, że ja nie wierzę w życie pozaradiowe i w tym jest sporo prawdy. Wojciech Gąsowski, Radio to? Nie wiem, co mam odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko chyba. Polskie Radio to jest moje radio. Ja tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki. Mam wielki sentyment do tego studia, bo pierwsze swoje piosenki nagrywałem w tym studiu i tak przyglądam się teraz, jak to dzisiaj wygląda. Tam była reżyserka na górze. Nie Ona wiem, jest, jest w dalszym ciągu. Jest, jest. jest. zasłonięta. Tak. Tam siedział pan Niekraszewicz, Kostek, który nagrywał ja na przykład nagrywałem, doskonale to pamiętam, piosenkę Zielone Wzgórza nad trzoliną tutaj w tym studio. Pamiętam to doskonale i chyba też nagrywaliśmy później z testem jakiejś rzeczy. Ale dużo piosenek tutaj nagrywałem. No i dlatego mam takie fantastyczne wspomnienia związane z tym miejscem i cieszę się, że mogłem tutaj po tylu latach przyjść i zobaczyć, jak to dzisiaj wygląda. My również bardzo się cieszymy. Izabela Trojanowska pierwsze wspomnienie na, na słowo radio. No ja to bardzo dawno temu, bo w 71 roku dostałam piosenki od Andrzeja Rosiewicza i tutaj nagrałam je wraz z jego zespołem, nie mam woli do zamęścia i którym je wybierze. No... Tak, to, to było napisane dla mnie. Tak, nie zdążyłam dojechać do Olsztyna, wrócić dobrze i usłyszałam w radiu e, wersję UCI+ Prus w bardzo podobnym e, e, aranżu i bardzo pięknym zresztą. A, a później śpiewała tę piosenkę. Tak, Rind, No to, to takie mam wspomnienia. później, jak już e, byłam aktorką teatru Sirena, to nasz dyrektor artystyczny, Ryszard Poznakowski, dla potrzeb Studia Gama, dla Studia 2, dla pana Waltera, nagrywał dużo piosenek i między innymi ja też tu nagrywałam. Pokochaj mnie, e, liczy się tylko czas. Piosenki, które no, gdzieś tam w moim życiu bar od odegrały bardzo dużą e, rolę, bo szczególnie liczy się tylko czas, to piosenka, z którą zgłosiłam się do Romka Lipko i do zespołu Budka Suflera, żeby przearanżowali piosenkę i tak się zaczęła nasza współpraca, także to bardzo ważne. Danuta Arina to też Włodzimierz Korcz przecież. Ja chciałem powiedzieć, że radio to jest dla mnie moje pierwsze miejsce pracy. Ja jeszcze będąc na studiach, zostałem redaktorem muzycznym Polskiego Radia Włodzi i uważałem wtedy, że jestem jednym z najważniejszych ludzi w tym kraju, bo byłem redaktorem tego Radia. Tak. I to były moje pierwsze jakby takie doznania. Potem oczywiście nagrania z tymi orkiestrami. Wszystko to miało związek z radiem. Przepraszam, pierwsze moje spotkanie z radiem to była, jak byłem jeszcze w szkole podstawowej i byłem członkiem chóru szkolnego, który wziął udział w nagraniu. Studio było mniej więcej tej wielkości, jak to nasze studio. W tym studio znajdowała się orkiestra symfoniczna, znajdował się chór i nad tym wszystkim na samej górze wisiał jeden wielki mikrofon. I jakość tego nagrania była znakomita. Ale dlaczego nie śpiewałeś dalej w tym chórze? Przewidziałem, że kiedy spotkam Ciebie. Pani zbada radio. Radio, no kawałek życia oczywiście wypełnia nam kawałek każdego dnia oczywiście słuchanie radia różnych rozgłośni, głównie oczywiście programy Pierwszego Polskiego Radia. Ale radio to, to jak Wodek mówi, studio, pomieszczenia. Chociaż moje pierwsze wspomnienia związane z pomieszczeniem, radiowym, pomieszczeniami radiowymi. To po nawet nie to studio, tylko te korytarze tam za, takie korytarze, bo w czasach, kiedy jeszcze, jak to mówił Michał Bajer, osobi, kiedy nie był Michałem Bajerem, a ja byłam jeszcze Alicją Majewską to nagrywałam chórki w zespole Partita różnym wykonawcom i to, różnych programów rozrywkowych i pamiętam te upiorne noce takie, gdzie najpierw nagrywali soliści oczywiście, a my czekaliśmy na swoje nagranie nieraz do rana, spaliśmy tam na tych ławkach i pamiętam nawet takie noce, gdzie po tych na, po, nad ranem nas budzono, teraz wy nagrywaliśmy. KOP nas krzyczał oczywiście bardzo, bo nie zawsze to było najczyściej, a nie było żadnych czysz, czyszczących prawda, wysokości urządzeń, tak? I prosto z tego korytarza biegłam na uczelnię, Także że tak, tak pamiętam te korytarze głównie, ale oczywiście to studio i właśnie z satysfakcją, to jak, jak um, wymieniał nazwisko pierwszego inżyniera dźwięku, nie gra szef. Korsz, nie, widzisz, to ja jednak jestem młodsza. Bo ja, na, ja, na grę, ja na, pamiętam dopiero pana Andrzeja Malczewskiego. Alicja Mańska mówi o ciężkiej pracy piosenkarzach, że to było o trzeciej, czwartej, piątej nad ranem. Tak, takie to były czasy. Nie dlatego, że uważaliśmy, że wszyscy powinni muzycy pracować nocą. Wręcz przeciwnie, po prostu te studia, które mieliśmy w posiadaniu, były jednymi z niewielu. Miejsc, gdzie można było profesjonalnie cokolwiek nagrać i dlatego one były obłożone naprawdę przez 24 godziny. Przed południem z reguły grały orkiestry, po południu grały inne zespoły i później te końcowe nagrania kończyły się naprawdę o 7 rano. Pamiętam, bo sam zaczynałem jako redaktor odpowiedzialny za nagrania i... Po zakończeniu tej szychty już się rozpoczęła kolejna, gdzie wchodziła orkiestra i były nagrania. Nagrania były tworzone w polskim radiu przez 24 godziny na dobę. Mówiłeś o tym obłożeniu, ale wtedy nagrywał też Andrzej Dąbrowski. Nagrywał, nagrywał i to dużo nagrywał, ale nie, podziwiam pamięć jaką, jaką macie. Ale jesteście młodzi, to pamiętacie kto, kiedy, jak, to jak się nazywał inżynier dźwięku, ja rozpoczynałem nagrania w 1958 roku w Krakowie w chwili Polskiego Radia w Krakowie z Andrzejem Kurylewiczem i Wandą Warską. Nagrywaliśmy tam wiele różnych piosenek. No a potem, kiedy ja już sam zacząłem śpiewać jako perkusista, to był rok 1970, to pamiętam. I piosenka Zielono Mi, której nie chciałem nawet nagrać, ale w końcu udało się. Piosenka zdobyła tytuł Piosenki Miesiąca. Potem te były zakwalifikowane na festiwal opolski I tak się zaczęła moja niesłusznie nazywana kariera jako wokalisty. No i dużo zawdzięczam Polskiemu Radiu oczywiście. Tu sądzę też nagrywałem. A Andrzejku, ale czy pamiętasz, czy pamiętasz, że ja ci śpiewałam chórki o piątej no, rano? Chórki. No jak, no, oczywiście. No pamiętam, no, no. pamiętam. Właśnie Włodek Korsz pokazał mi dzisiaj nagranie do zakochania jeden krok, 72 rok i właśnie Ala w chórku śpiewała i w, w momencie, kiedy ja śpiewam, że splatają się ręce, to, to Alicja śpiewa? Chwyciłem Ale za rękę. Do, piękny widok. I byłam strasznie Pięknie. dumna z tego, że solista mnie trzyma za rękę. A ja myślałem, że Alicja, dośpiewasz <śpiewasz śpiewasz> ten chórek teraz. Nie, no myślałem, ty razie... śpiewasz mu teraz? Nie, ja trzeci głos śpiewałam do, za, do zakochania jeden krok, ale jakby Andrzej chciał, to ja bym trzeci Słuchajcie, głos. Słuchajcie, to, to robimy krótki oddech muzyczny. Dobrze. Jest z nami genialny Romuald Erentz, gitarzysta niesamowity, który przypomni nam kilka co najmniej takich wielkich przebojów, które powstawały dla radia, w radiu i które miały tu swoją premierę. Bo chyba najfajniejsze w radiu jest to, że zawsze jest tam gdzie my. Romald Erens, no i przebój, Lady Punk. Romuale Terenc i Zawsze Tam Gdzie Ty. A Zawsze Tam Gdzie My i Gdzie Lato z Radiem to Andrzej Piaseczny. Prawie zawsze, chciałbym <głos> zawsze, ale nie będę pertraktował w tej sprawie, bo na takie zaproszenia czeka się czasem bardzo długo, a kiedy się je dostaje, to jest się po prostu szczęśliwym, że można je unieść. Chciałbym powiedzieć, że troszkę obrastam w piórka, mogąc obsować z takim towarzystwem jak państwo tutaj. Ale kiedyśmy przygotowywali się do rozpoczęcia audycji, okazało się, że, że z licją wymieniając kilka historycznych uwag dotyczących radia, doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie i ja nagrywałem tutaj. Z tym, że miałem wtedy jakieś może 8, 9 lat. Byłem e, członkiem zespołu wokalnego Kawatina z Pionek, z mojej miejscowości. I zaproszono nas do radia po to, żeby, nie wiem czy politycznie dobrze to powiedzieć, ale no, taka była historia, więc nie będę jej zakłamywał, żeby nagrać piosenkę, czy też kilka piosenek do, do koncertu otwierającego Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. E, to był koncert dziecięcy. Ym, dziecięcy. dziecięcy. Dziecięcy. Także proszę mnie nie pociągać do odpowiedzialności w tej sprawie. No, w końcu chodzi o muzykę jednak. Ym, I musieliśmy nagrywać tutaj w takim razie, bo Alicja twierdzi, że jest to jedyne studio, gdzie nagrywano wtedy. No, w tym budynku. W tym, butynku, w tym tak, budynku tak, bo jest oczywiście myśliwiecka. Więc dzisiejsze studia Agnieszki Rosieckiej. Mamy tych studiów kilka, natomiast rzeczywiście to studio, które później było przypisane przede wszystkim orkiestrze Trzaskowskiego i wszystkim sekwencjom jazzowym, należało do tych najbardziej zapracowanych. Także y, moja historia biegnie również przez ten budynek i, i to studio, w którym w tej chwili jesteśmy. Y, a Lato z Radiem? Y, mnie się wydaje, że chyba nawet dłużej niż to pierwsze zaproszenie na scenę, na koncerty lata z radiem jest ze mną, bo pamiętam, co zresztą wielokrotnie mówiłem już w różnych audycjach Polskiego Radia, pamiętam kiedy rodzice, znów nie mogłem mieć więcej niż, no, tym razem może 10 lat, rodzice zabierali nas z rodzeństwem na zbieranie porzeczek do Puław, mieliśmy po dziadkach pole i tato obsadził je porzeczkami, w lecie trzeba było je zbierać, to nie była przyjemna praca, ale w tej pracy towarzyszyło nam radio właśnie. Polski radio, lato z radiem, poezja, muzyka i tak naprawdę chyba tylko dzięki tym audycjom dzisiaj mogę z dużym uśmiechem wspominać tamten czas. Ten smak pożyczek I ten smak porzeczek, który naprawdę prze, przełykać je Potem było mi bardzo ciężko przez wiele lat. I tak jak mówię, no, radio ratowało mnie. I e, raniutko, kiedy trzeba było o szóstej wstać i na to pole wyjść. Ale potem, kiedy trzeba było u babci Eleonory wraz z całą rodziną zasnąć, a nie było to takie łatwe, bo to jedna izba była i ja my, kilka osób, to słuchaliśmy wtedy komunikatów o tym, kto jest wzywany do ojczyzny w pilnej sprawie rodzinnej. Albo też ile przybyło bądź ubyło na Bóg we Włodawie, <śmiech> <śmiech> prawda? Te wszystkie rzeczy dzisiaj wypowiada mi się z ogromnym uśmiechem, bo z jednej strony mówimy o historii radia, ale z drugiej strony historia dzieje się z każdym naszym oddechem. Nie tylko wyśpiewanym, ale wypowiedzianym również. I myślę sobie, że słowa wyśpiewane kiedyś przez Freddiego Mercury, że radio a, nigdy nie umrze, są prawdziwe. Różne mamy czasem wnioski czy przemyślenia dotyczące telewizji na przykład, co wypiera, jakie medium inne z rynku, ale radio chyba pozostanie nie tylko w naszej pamięci, ale w naszej teraźniejszości będzie, nie wiem, do końca naszego bycia tutaj a daj Boże może dłużej właśnie. Ach tego sobie życzymy Słuchaj, oczywiście z okazji na naszych setk. Ja się trochę boję, że myśmy dopiero zaczęli ten program, ale to twoje słowa zabrzmiały jak na finał, wielki finał tego spotkania. Także dziękujemy ci za te słowa, ale jednocześnie przechodzimy do kolejnych gości, bo zabrzmiała taka, jedna z takich piękniejszych polskich melodii Zawsze tam gdzie ty, dla mnie Polskie Radio, to jest zawsze Maria Szabłowska. Zawsze tam gdzie ty, Maria. ten Chciałem ci w imieniu wszystkich słuchaczy, kolegów redakcyjnych i swoim podziękować za obecność w radiu, za twój głos, za, za, twoją, za twoją siłę. Dłoże, nie, nie, nie płaczewka. No to nie płaczewka. <gry> Dziękuję bardzo. No nie wiem, przyszłam tutaj i tak mi się podobało od razu od pierwszego wejścia na czwarte piętro do studia Rytm, takiego małego pokoiku gdzie królował Andrzej Korzyński, nieżyjący już niestety, genialny kompozytor. genialny kompozytor, genialny człowiek, potem mój przyjaciel, od którego się strasznie bardzo dużo się nauczyłam. Właściwie Andrzej tak nas prowadził na początku przez te korytarze, ale moim pierwszym zadaniem, zleconym mi przez Andrzeja Korzyńskiego, niech Pan Bóg mu wybaczy, było chodzenie do cenzury z tekstami piosenek, które były nagrywane tutaj, w tym studiu, na tym poziomie, gdzie siedzimy. Pierwszy raz, jak tam miałam pójść, to było coś strasznego, ale myślę sobie... A jeszcze Andrzej mi powiedział, słuchaj, nie, nie wolno się odzywać do panów cenzorów per panie Jacku czy panie Andrzeju, bo oni nie mają imion ani nazwisk. Oni mają takie J23, 21, tak, czy coś, coś tak. takiego. I, i, I tylko tak oni ci się podpiszą i się nie awanturuj, bo tak ma być. To było okropne, bo właściwie to studio rytm na czwartym piętrze, to była taka oaza wolności na on czas, jak mówił Roman Waszko, który do tam wtedy jeszcze przychodził. Do a nas do trójki też przychodził. Roman, w wypastowanych tak. butach. Tak, i miał mm -hmm. bardzo eleganckie cukierki takie zagraniczne, którymi nas częstowało. Maria, słuchaj, ty Ale o Ale wtedy już pani Maria poznała Wojciecha Gąsowskiego, tak? Wojtka poznałam, tak. W studiu Rytm. To co? Ja Rytm? Ja a to wcześniej muszę... poznałem. Nie. Ja jej poznałem wcześniej. No, przez W hybrydach chyba gdzieś. Może w hybrydach. W hybrydach. Mogło tak być, że w hybrydach. tak. Jak tak. się dowiedziałem, że Marysia już tutaj jest, już pracuje w tym, to to była fantastyczna rzecz, bo rzeczywiście studiorytm, myśmy właśnie na studiorytm czekali tak samo jak na audycję Radia Luxemburg. No tak. To było no coś bo... już, co, co można było dobrze słyszeć bo radio Luxemburg to było... A tu była jakość słyszane. nadawania fantastyczna. Natomiast tutaj już było dobrze, tak. Ale, a wiecie, skąd myśmy mieli te nagrania zachodnie w studiu Rytm? To był genialny pomysł Romana Waszki. Mianowicie on wymyślił, że trzeba sprowadzać z zagranicy te małe płytki, nie wiem, z Anglii, z, ze Stanów. Tak, no ale jak to zrobić? Nie mieliśmy dewiz, nie mieliśmy żadnego e, pozwolenia na to, żeby to sprowadzać i wtedy Korzyński z Waszką wymyślili, że trzeba znaleźć jakiegoś bogatego, najlepiej Anglika, który by tutaj przyjeżdżał, przywoził nam płyty, te małe płytki. My byśmy mu płacili w złotówkach, bo inaczej nie mogliśmy mu zapłacić. A on by sobie szedł do najlepszych szewców warszawskich, którzy mieli renomę nawet w Londynie. Szyłby sobie garnitury u jakiegoś, nie wiem, zaręby czy innych tam wtedy krawców. I w ten sposób zadowolony człowiek przywoził nam kupę tych małych singielków i myśmy mieli zachodnie nagrania. To Roman Waszko to wymyślił. Uważam, że, że to, jest, to jest genialne. A drugie genialne, jak Andrzej Korzyński przekonał swojego teścia. No właśnie, bo ten wo... teś był dosyć ważny, bo on był szychą. No to był Włodzimierz Sokorski. Włodzimierz Sokorski. Tata Sylwii Sokorskiej, z którą ja studiowałam orientalistykę. Tak się znalazłam w radiu, dzięki, hmm. dzięki Sylwii właśnie. Hmm. I e, Włodzimierz Sokorski musiał się tłumaczyć, on tak mówił, bo Andrzej potem nam to opowiadał, on mówił w domu, że słuchajcie, nie możecie grać tyle tych zagranicznych utworów, bo was za chwilę zamkną. Musicie jakoś też polski ten ruch big beatowy rozwinąć. No to było na, e, na rękę Korzyńskiemu i wszystkim, którzy tu przychodzili, w tym Wojtek, prawda, z nowymi jakimiś nagraniami i tak dalej. Ale Andrzej, żeby przekonać, żeby dać Włodzimierzowi Sokorskiemu jakiś argument, że to nie jest jakaś muzyka, nie wiem, wariatów, szarpidrutów i tak Dalej, to nagle usiadł i wymyślił, że no przecież ten Big Beat, bo to nie był rock'n'roll, bo uh -huh. Big Beat to wymyślił Franek Walicki już wcześniej, żeby nie drażnić nazwą rock'n'roll, że przecież to jest proletariacki ruch oddolny. Maria, Maria, opowiadasz Szabowska. rzeczy, my ci jeszcze musimy koniecznie, ty nigdy to stąd nie wychodź, bo musimy cię zapytać o prywatkę w twoim domu z animalsami, bo to jest tak, żywa dobrze, legenda, ale to musisz chwilę poczekać. Dobra. Ale dla mnie radio to Maria Szabłowska, Paweł Sztąpkę, ale i Zbigniew Krajewski jest, jest razem z nami. Pierwsze wspomnienie, pierwsze doświadczenie. Proszę Państwa, wstałem, bo chcę być przodem do Państwa, tak jak Państwo są do mnie, słuchając radia i patrząc na głośnik czy na to urządzenie, które przekazuje wszystkie fale. Pierwsze wspomnienie z radia to jest takie. Jest rok 56, mam kilka lat, jest styczeń. Rodzice poszli na koncert, a ja słyszę genialną, cudowną muzykę. Nie wiem jeszcze, co to jest. Stuka do drzwi sąsiadka, która miała się opiekować mną, a to się okazało, po latach dopiero się dowiedziałem, że to był amerykański, czarnoskóry zespół, który przyjechał do Warszawy z bez bez George'a Gershwina. Usłyszałem trąbkę, summertime. Już wiedziałem, że nie ma nic piękniejszego na świecie niż muzyka, niż te dźwięki. A drugie dźwięki to był głos Ireny Kwiatkowskiej, która była plastusiem. A ja włączyłem radio, usłyszałem, że może być takie piękne życie, to już były lata 60. i napisałem list i dostałem odpowiedź od Plastusia. A w podpisie list na pożółkłym papierze po tylu latach na maszynie i ta czcionka taka trochę nieforemna, trochę nie do końca się odbiła, a pod spodem ten podpis Irena Kwiatkowska. I chciałem być w tej instytucji, w której mógłbym zapowiedzieć kogoś takiego jak Irena Kwiatkowska. Słuchaj, Zbyszek Krajewski jest z nami. Zbyszek, wiesz co, to jest nieprawdopodobne. Co powiem, my jesteśmy chyba dosyć podobne pokolenie, jeśli chodzi o, o, o, o datę urodzenia. Jedyny list, który w życiu napisałem do radia, też był do Ireny Kwiatkowskiej. Chyba nie o Plastusie chodziło, tylko jakieś, o coś innego, ale nie dostałem odpowiedzi. Nie wiem, czy to wypada powiedzieć. Stulecie jedynki, a, a w pół, pół wieku? Zbigniew tak. pół wieku w radiu? Ja w tym roku przedstawiam się tak. Pół wieku w radiu, które ma 100 lat. Ale wiedzą Państwo, co zawdzięczam Polskiemu Radiu? To jest nieprawdopodobne. Zawdzięczam przede wszystkim poznanie wspaniałych ludzi, artystów, ale też ludzi pracujących tutaj u nas w radiu, Między innymi znakomitych realizatorów. Kiedyś Wojciech Nowak, kiedyś Krysia Styrylska teraz znakomici Tomek Cieślak, Wojciech Błoński. Ale zawdzięczam przede wszystkim to, że dzięki radiu mogłem znaleźć swoje miejsce w historii. Oprócz pewnej popularności w historii obok Ludwiga van Beethovena. To było tak. Koncert lata z radiem w Gniewie, pod zamkiem, ze Zbyszkiem Wodeckim po skończonym koncercie razem wracamy do domu. On uwielbiał jeździć, prowadzić, zabierać kogoś, opowiadał anegdoty i to były podróże marzeń. Trzeba napisać książkę z anegdotami jego. Ale zanim siedliśmy do samochodu, podbiegły do nas trzy dziewczyny, które wcześniej jakoś się zawieruszyły na tym koncercie z długopisikami, z płytami, z karteczkami. No i mówią bardzo proszę dla Zuzi, bardzo proszę dla Magdaleny, bardzo proszę do Halinki. A na końcu podeszła taka dziewuszka i mówi, proszę napisać dla Elizy. No to Napisałem. To skoro o Beethovenie mowa, to teraz o Bachu kilka słów może zacznij być? Tak? Od, Bacha, no, od Bacha i Robert Romuald Erens. Erens. Cóż, zaskakująca wersja tego utworu. Romuald Renc w studiu Władysława Szpilmana i w programie pierwszym Polskiego Radia trwa nasze jubileuszowe spotkanie. Wojciech Gąsowski mówił, że po raz pierwszy nagrywał właśnie tu, ale podobne wspomnienie ma Marek Dudkiewicz. Marek, poeta rock'n'rolla, poeta piosenki, jednocześnie dziennikarz radiowy. Muszę Ci to przypomnieć, bo z jedynką nigdy nie jesteś zapomniałe. związany od zawsze. Dzięki, ja też do Państwa frontem, korzystając tu z sugestii Zbyszka. Najpierw pierwsze wspomnienie radiowe, ono niestety nie dotyczy Polskiego Radia, ale moim zdaniem jest dość sugestywne. Mianowicie dotyczy jego takiego nowoczesnego dzieciństwa, jest niedziela. Za ścianę słychać sygnał Radia Wolna Europa. Rozlega się taka nastrojowa, bardzo poważna muzyka i baryton mówi chłopom polskim szczęść Boże. A później oczywiście przed kontakt z Polskim Radiem. Marysia chyba opowie, jak wyglądała nasze współpraca z naszym Studiem Rytm. No, to był czołowy autor, i właściwie współautor młodzieżowego Studia Rytm, a drugim współ był Bogdan Olewicz. Dwóch takich późniejszych... Autorów, Tak, tak. Miało tak taki, to się nazywało pół na pół magazyn muzyczny. Nie, nie. słowny z muzyką magazyn, me mechaniczną. Magazyn tak. słowny z muzyką mechaniczną. Ale najpierw. Arek Dudkiewicz i Bogdan Olewicz. Były wasze nazwiska w sygnale. To, to prawda. Ale najpierw doszło do historycznego wydarzenia, które mi otworzyło tę ścieżkę do państwa. Mianowicie w tym studiu, dokładnie w, tym, w tych murach, miała miejsce sesja, Historyczna też poniekąd, ponieważ zespół 2 plus 1 nagrał tam dwie piosenki. Wstawaj szkoda dnia i chodź pomalej mój świat. No, dzięki tym przebojom jestem tutaj z wami. Chodź pomalej mój świat, o czym y, przyjaciele donoszą z południa Polski, jest numerem 1 na liście y, wszelkich coverów polskich. Nikt nam podobno nie zagraża. Doszliśmy już do setki tych wykonania, z których ja znam w najlepszym wypadku może jedną trzecią, ale oczywiście... Duma nas rozpiera. Wspomnimy chyba jeszcze Januszu Kruku, ale to Marysia też się z nim bardzo przyjaźniła. Moim pierwszym kompozytorem, autorem tych pierwszych chyba niezapomnianych nagrań, a radio, oczywiście radio zrobiło swoje roboty, jeśli chodzi o spopularyzowanie tych utworów, za co oczywiście jestem wdzięczny. My też jesteśmy wdzięczni tym za pana bardziej, Tym bardziej warto podkreślić, że Marek Dudkiewicz zrobił coś takiego, że pokonał zespół Led Zeppelin w kategorii Najwspanialsze piosenki świata. Wyobrażają państwo to sobie? Tak, prawda. Oni skomponowali schody do nieba. A Marek Dudkiewicz? Windą. Windą do nieba. Głośno jeszcze raz. Windą do nieba. Oh. To słuchajcie, na propos windy do nieba, to teraz przechodzimy do zespołu perfekt, a właściwie przedstawicieli ich dawnych i współczesnych i ich wspomnienia, moje wspomnienia są takie, że to był tak, taki moment w życiu, akurat wtedy pracowałem w programie trzecim i Lech Szak Nowicki, który nami kierował, powiedział, że marzy, żeby kiedyś nagrać z nimi płytę i nagrał z wami I Ching. później już po, po perfekcie. Ta wasza pierwsza płyta była naprawdę wyjątkowa. Darek tak, ja, Daryk Kozakiewicz. Ja chciałem powiedzieć jeszcze, że przed tym czasem, o którym mówisz, ja mam z tego miejsca wspaniałe wspomnienia, ponieważ ja tu zaczynałem z końcem 60-tych lat, jako bardzo młody chłopak, będąc gościem na przykład jakiegoś wykonawcy, więc grałem gitary, miałem tą szansę, żeby pokazać swoje umiejętności. Na początku lat 70-tych tu nagraliśmy z zespołem też dwa pierwsze moje piosenki, Żów na Galapagos i Wybise z głowy. To było właśnie tu nagrane, w ten studio. Zresztą całe lata 70. do momentu stworzenia Perfektu w 80. roku, całe 70. lata, to miejsce było ze mną związane bardzo, bardzo. I pamiętam i studio na górze i te wszystkie momenty, czy coś jest dobrze, czy coś jest źle. Pamiętam, że jedna dziewczyna, która była po raz pierwszy w studiu, pomyliła po prostu strony. Zamiast do mikrofonu to śpiewała do takiej kuli, który, takiego obciążnika, który nie pozwalał, że ten mikrofon się prze, przewróci. Proszę pani, ale to nie tu, tylko z drugiej strony, proszę śpiewać. To były wspaniałe momenty, lata 70. No lata 80 oczywiście ja byłem, ja byłem ogromnym kibicem tego, co, co, co zrobił Zbysze Hołdy po powrocie ze Stanów, bo ja miałem jechać na jego miejsce, ale ponieważ urodziła się córka. Moja, moja Karolina, więc y, chciałem zostać z rodziną i tu właśnie, w tym studiu w 79 roku nagrałem utwór instrumentalny Narodziny Karoliny, na sześć jej urodzin. No a, a zespół Perfect oczywiście byłem kibicem, słynna sala 06 Stadoe, oczywiście nagrania odbywały się tu, wiele pięknych piosenek powstało. Y, ja wróciłem do zespołu w latach 90. dopiero. Także tutaj ogromne zasługi oczywiście dla Zbyszka Hudysa, Ryszardka, Rysia Sigitowicza i całego zespołu, który pracował na, na, na ten sukces. Moje pierwsze wspomnienie to podobnie jak u Andrzeja Piasecznego, lubelskie lato, pole i radioodbiornik, który... Grał, emitował największe polskie przeboje. Łukasz, Łukasz Drapała jest razem z nami. Czy to właśnie też w radiu usłyszałeś autobiografię i, tak, i postanowiłeś śpiewać? Tak, to znaczy postanowiłem śpiewać dużo później, ale miałem kilka lat. Rodzice słuchali radia i to było polskie radio. Wówczas mieszkaliśmy na osiedlu które pięknie nazywało się, tak już nawiązując do wspomnień, osiedle 40 lecia i yy, leciała autobiografia. Moi rodzice krzątali się po domu i zaczęli śpiewać ten utwór sobie pod nosem. Zauważyłem, że znają każde słowo, yy, każde zdanie i wtedy pomyślałem sobie, że to jest coś ważnego, to jest coś bardzo istotnego, skoro wszyscy znają w domu ten utwór. No nie przypuszczałem nigdy w życiu, że historia potuczy się w, ten, w, w taki sposób, że będę musiał się też tego tekstu na pamięć nauczyć. Ostatecznie... Yy, już prawie umiem, więc jest, jest, jest OK. a mam tyle co ten utwór, więc, więc to jest dla mnie całkiem, całkiem pozytywne. I Polskie Radio towarzyszyło nam cały czas, zresztą w domu nie, i usłyszałem tam wszystkie najważniejsze utwory swojego życia. Na szczęście wtedy jeszcze muzyka rockowa gościła często na antenie, na antenie i, i to było naprawdę cudowne. Łukasz Drapała, wokalista zespołu perfekt. Zastanawialiśmy się z Pawłem, jak państwa wspólnie nazwać i szukaliśmy odpowiedniego słowa i, i, i wpadło nam do głowy takie, nie wiem czy odpowiednie, ale z drugiej strony adekwatne. Dostarczyciele przebojów. przebojów. Tak. Zgadzają się państwo? Dostarczyciele przebojów. Jak patrzę na Andrzeja Dąbrowskiego, to od razu jest mi zielono i od razu do zakochania jeden krok. Dostarczyciel przebojów. Nie wystarczy jeszcze niewczesna miłość, główne nagrody w Opolu. Przygoda, Przygoda z, Marią. z Marią, tak. No dużo było tych piosenek, ale przebojami stają się wtedy, kiedy, kiedy są prezentowane na antenach radiowych. Mam taki teraz utwór, który mógłby być przebojem, ale, ale nie jest. Ale może będzie. Ale z okazji setnych urodzin zaprezentujemy Państwu wkrótce, oczywiście. Ale Pawle, wspominałeś o tej prywatce u Marii Szabłowskiej. To jeszcze zanim o tej prywatce, to jeszcze o tych prywatkach co grało się na radę, właśnie. Tak? Na prywatkach. To, co radio grało się na w prywatne. radiu. Teraz już właściwie jest absolutnie niemożliwe, ale kiedyś radio to weszło również takim normalnym zabawom domowym. Nie. Ja w każdym razie na tych prywatkach, na które chodziłem, myśmy tam nie słuchali radia. Myśmy mieli, e, byliśmy dobrze zaopatrzeni w płyty. Płyty były najważniejsze. Ktoś, kto miał płyty, to był królem prywatki i zawsze był chętnie zapraszany. Akurat ja miałem takiego kolegę, z którym chodziłem do szkoły niedaleko tutaj na Wiktorską i on miał... Nawiążę do tego, o czym mówiła Marysia. Płyty sprowadzane. Jak sprowadzać? Jego siostra mieszkała w Anglii i przysłała mu pierwszy long play Elvisa. Tę Te płytę ten Marek przynosił ciągle do szkoły. Ja przynosiłem, miałem adapter Bambino i w każdej przerwie słuchaliśmy, ona była już tak zdarta, niesamowicie, ale ponieważ nie znaliśmy języka, więc... Wciągaliśmy w tę całą aferę naszego nauczyciela od angielskiego i on nam musiał ciągle tłumaczyć co to znaczy, jaki to jest tytuł i tak dalej, i tak dalej. A wracając do prywatek, rzeczywiście trzeba było mieć płyty i myśmy z radia kompletnie nie korzystali. Znaczy korzystaliśmy fizycznie z radia, bo tam był podłączony adapter i przez to radio dźwięk do nas dobiegał. Także tak to wyglądało. Ale inne prywatki były u Marii Szabłowskiej chyba. No, no, no a sposób, szczególnie ta jedna, to? Znaczy tak? opowiedz o tej jednej, bo Myślicie? nie mamy dużo czasu, ale ani Malsi w Polsce, ani animalsi no, tak. w swoim domu na Saskiej Kępie animalsi poeta o tym napisał. M Marek napisał, bo był wtedy, bo myśmy już byli taką grupą warszawską, która zbierała płyty, dzieliła się nimi, oni już pisali pierwsze teksty. To zaczynaliśmy wtedy. Ale no, jak no, się no, zaprasza animalsów do tego? A to nie ja ich zaprosiłam, tylko zaprosili ich Andrzej Olechowski i Wojtek Mann. Myśmy byli razem w takim, to się nazywało Pops Swan Club, mieliśmy piwnicę na Nowym Świecie, daną nam przez miasto, gdzie się spotykaliśmy raz na jakiś czas, e, przynosząc różne płyty, gazetki, New Music Aliexpress, to wszystko wertowaliśmy i tak się tej muzyki uczyliśmy. No i jak się dowiedzieliśmy, że przyjeżdżają animalsi, no to po pierwsze trzeba było załatwić sobie bilety na koncert, bo to wcale nie było takie proste, bo tam kolejki i tak dalej. Więc ja e, tak to załatwiłam, że mój tata był starszym cechu rzemiosł różnych i on jako ten starszy cechu rzemiosł różnych napisał do estrady czy, czy gdzieś tam, że on potrzebuje... Dla się, cechu. Tak, dla cechu. I to, I to było też chyba dla mnie i dla Andrzeja Olechowskiego i dla Wojtka, jeszcze dla kogoś. Bo, bo tata mi powiedział, że to musi być więcej biletów, jak cech występuje. No więc było więcej i wszyscy poszliśmy. I potem, y, potem Andrzej z Wojtkiem zaprosili animalsów do, do mnie, do domu, nie pytając się kompletnie, czy, czy ja ich puszczę i w ogóle bo animalsi byli zdumieni, byli zaszokowani, że publiczność w Polsce, w jakiejś Warszawie, która dla niej była komunistycznym, nie wiem, małym miasteczkiem, a tu nagle sala taka... Zdają utwory, publiczność. I publiczność śpiewa ich piosenki. No to było coś niesamowitego. Więc Wojtek z Andrzejem poszli do hotelu tam, gdzie znaleźli, gdzie, gdzie mieszkał zespół i od razu zaprosili ich do, do nas, do domu na Saską kępę, a potem dopiero zadzwonili i powiedzieli, słuchaj, my teraz tutaj kupujemy skrzynkę tam czegoś, drugą skrzynkę czegoś i przyjeżdżamy do ciebie na Kempę, bo oni chcieli zobaczyć, jak się bawi warszawska młodzież. Mhm. No i y, ja mówię, Boże, ale ja muszę mamy zapytać. No, no tak, no bo to były takie czasy. I, no i pytam, a mama mówi, no co ty, ja dopiero... Podłogę wczoraj pastowałyśmy, teraz oni, no ale, no ale naprawdę tak było. A oni chcieli zobaczyć takie zwyczajne chcieli, no, polskie, polskie, warszawskie tak. mieszkanie no, no i, Saska Kempa Villa. Czy, I w czym wspólne. ja mamę moją przekonałam, bo ja mówię, słuchaj, ale oni już są gotowi, no daj spokój, zgódź się, nie, mowy nie ma. I nagle mnie coś oświeciło i mówi, ale wiesz co, to są ci, co śpiewają House of the Rising Sun, bo ona ze mną tego też słuchała. A ona mówi tak, ale nie na błoco. Radio to z pewnością zaprzeczenie samotności, ale u nas teraz przebój, długość dźwięku samotności Meslowic i oczywiście Romuald Erens. Gitara. W robu alterencji. Długość dźwięku samotności. Ale tak to jak powiedziałam, w radiu nigdy nie jest się samotnym. Dzięki słuchaczom, ale dzięki też tej rodzinie radiowej, która się właśnie, y tworzy. Mamy teraz taką, taki termin, który również funkcjonuje w radiu. Rodzina radiowa. Ja wiem, że to może dosyć zaskakująco brzmi, ale pierwszy raz ten termin usłyszałem od wspaniałych twórców radiowych Danuty Żelechowski i inżyniera Jana Zagozdy. Oni stworzyli taką rodzinę w radiu, ale jednocześnie tak jak my czasami uważamy, że z radia nie wychodzimy, to oni naprawdę nie wychodzili z radia. Oni